Od profesora Fernandesza dowiedziałem się, że znany dziś wizerunek Matki Włoskiej Fatińskiej zainspirowany został lokalnymi mm, ikonograficznymi przedstawieniami Maryi. To, co rzeczywiście widziały dziś jednak e, w znaczny sposób od tego odbiega. E, w jednej ze swych książek wspomniany historyk umieścił nawet rysunek autorstwa Claro Fangio, wykonany na podstawie pierwotnych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 Najbardziej uderzający był jednak rys jej twarzy. Na wspomnianym rysunku widzimy okrągłą głowę, pozbawioną jakichkolwiek rozpoznawalnych kobiecych cech. Co ciekawe, dzieci twierdziły, że Maria mówiła do nich po portugalsku, ale dźwięk jej głosu nie brzmiał całkiem normalnie. Jak pisała Maria de Freitas, pisarka poruszająca temat objawień fatimskich, przypominał on bardziej brzęczenie pszczoły. Tak, tak. Warto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 Rodzina Akarajzy zgłosiła sprawę organom kościelnym, jednak jej historia pozostała w ukryciu, głównie dlatego, aby nie burzyć fundamentów faciemskiego folkloru. Przypomnę może, że ze wszystkich świadków przeżyła tylko Łucja. Franciszek i Jacenta umarli niedługi czas po objawieniach w czasie epidemii grypy Hiszpanki, co zresztą było zapowiedziane właśnie w czasie objawień.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 no, jednego z najbardziej dziwacznych objawień w historii. Co ciekawe, scenariusz Fatimski to jest um, takie rozbudowane objawienie z udziałem dzieci, które mówią o spotkaniu z zagadkową zjawą. miało miejsce jeszcze w wielu innych e, lokalizacjach, w tym w Eskiodze m, w latach 30 w Garabandal, czy wreszcie w Korie. Dokładnie. Po wydarzeniach Fatimskich największym echem odbiły się bodaj słynne tajemnice Fatimskie. Oficjalnie jest to zestaw trzew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 Ma także wiele wspólnego z różnego rodzaju anomaliami skłębianymi z różnym sukcesem w drugiej połowie XX wieku. Z kim zatem ludzkość zetknęła się podczas cudu w Fatimie? Odpowiedź zostawiamy Państwu. Przypominam, że na naszej stronie infra.org.pl można znaleźć cykl artykułów poświęconych wydarzeniom Fatimie, a także dwa wywiady ze wspomnianym z wcześniej, profesorem Fernandeszem. Osobom szczególnie zainteresowanym tym zjawiskiem polecam...